Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 13 Część szósta Znowuż pola zielone, lasy ciemnawe Znowuż te same widoki gospodarskie Świeże i obszerne Chociaż trudzę się w drodze ale wolę iść niż siedzieć na odwachach w czasie dniówek. Tu śpiewsko wronka, co u niebios zahaczony, wybija w powietrze dźwięcznym głosem. Ludzie nie w rządowych ubiorach i bez wytężonego nastrojowego formalnością wyrazu twarzy. Powietrze czyste, obłoki błękitne i cały ten świat Szeroki, świetny i barwisty rozwija się uroczo Umalowany żywemi farbami, mówiący krzykiem, pieśnią ptastwa Szumem borów i myślą człowieka Wypuszczony z brudnych ścian odwachowych, gdzie z trudnością oddychałem W drodze reperowałem sobie piersi Myśl zaś, którą brudy odwachu gwałtem w murach osadzają, czyszczę w Bożym świecie, jak ptak swe skrzydła w wodzie i jak on podnoszę po tej kąpieli, bujną, żywszą i zdrowszą. Wsłuchany w głos natury, zapatrzony w jej widoki, szedłem, nie zwracając się do konwojujących kozaków, którzy, nie wiem, czy z przepełnionego serca lub żołądka, zaczęli śpiewać swoje dońskie piosneczki. Słowik w ładniutkim, wyzielonionym gaiku brzozowym śpiewa tak pięknie i błogo dla serca, jakby głosił pociechę lub triumf dla niewinnych i uciśnionych Chciało się mi z duszy wysłuchać go Poddać się zupełnie wrażeniu Lecz oto śpiew tego wysokiego, czarnego Z nabrzękłymi oczami kozaka Głuszy skromnego ptaka Nie słyszę słowika Lecz za to rozdziera mi uszy pieśń kozackiej Bachanalii Krzykliwa jak ich rozpusta I brzydka jak Taż rozpusta Głos kozaka donośny I przepity Huczał fałszem melodyi Dźwiękiem zatrzymywanym W piersi wódką I wyuzdaniem Umknąć od śpiewu Niepodobna Niezmordowany kozak Spokojnie siedzi na swoim koniu Idzie za mną Powolnego stępa I zapewne od snu Broni się śpiewem Bo już drugą milę Nieustannie nadyma piersi Do chrapliwej pieśni Szczęściem dla ucha Niezmordowany kozak Przestał śpiewać Nic mi już nie przeszkadza I nie zawadza Oddać się swobodnemu Przeglądowi niebios i ziemi Lecz niedługie Było milczenie Wkrótce zaczął drugi kozak śpiewać, rumiany na twarzy, z czarnym okiem i wąsem. Śpiew jego był miły, męski, przyjemny, nie raził mnie i nie szarpał słuchowych bębenków. Głos harmonijnie tęskną melodią płynie z duszy kozaka. Co ginie na obcym stepie I oswaja się z myślą leżenia W trumnie sosnowej w grobie Nad którym tylko kruki zakraczą I wilk zawyje Tęsknoza w pieśni poddania się Wyrażona po męsku donośnie Musiała się podobać Zresztą kozak ów Co ginie na obcym stepie nie jest, że wygnańcem jak ja. Kozacy dońscy są skłonni do śpiewu i często śpiewają. Pieśni ich pomiędzy moskiewskimi wyróżniają się czymś właściwym, czego nie ma wreszcie Moskwy. To jest starą, wygnaną, z swobodą, tęsknotą długą, Ustawiczną, jak ich służba, melodią szeroką i obszerną, Pieśni, których wyuczyli się już w służbie I które noszą wyraźnie cechy wysokiego autorstwa, Nie liczę w poczet pieśni, o których mówię, Śpiewają je równie często, Jak i wyniesione z pól i domów swoich. Za piękny śpiew, piękne słowo i zawiązałem z młodym kozakiem rozmowę. Mówił mi o Donie, o życiu w swojej stronie i tym podobnych wiele ciekawych rzeczy, które sprawdziwszy innymi uwagami podaje i wam, co się dowiedziałem o Donie z opowiadań kozaków i opisów. Wiadomo, że nad Donem jest ziemia kozaków zwanych Dońskiemi. Grunt tam w niektórych miejscach wzgórkowaty, w innych stepowy, czarnoziem, wyborny i obfitość zbóż zupełna. U nas, mówił kozak, pszenice wysokie, bujne, człowiek się w nich schowa, jemy zawsze chleb pszenny. I nie znamy głodu Kobiety nasze zajmują się gospodarstwem w czasie naszej służby One z parobkami orzą, sieją i zbierają Tle ziemi zasiewamy, ile zechcemy i możemy Nikt nas w tym względzie nie ogranicza Bydła rogatego mamy dużo, pływamy w mleku, ryb mnóstwo, a i winograd rośnie. Wina obficie, wódka tania, nigdzie nie ma takiej obfitości, jak u nas nad donem. Przesadę usunąwszy w tem opowiadaniu, którą łatwo wytłumaczyć i usprawiedliwić wrodzoną każdemu miłością rodzinnego, Konta. Wiemy jednak, że dońska ziemia, podobnie jak nasza Ukraina i Podole, odznacza się wielką urodzajnością. Płodny grunt nie potrzebuje żadnej uprawy. Ziarno ledwo rzucone nagradza małe trudy człowieka. Charakter więc zajęć mieszkańców Donu jest głównie rolniczy. Bydła dużo hodują stepy, łęgi okryte bujną trawą. Mało ludności, a wielkie przestrzenie odłogiem leżącej ziemi sprzyjają hodowaniu bydła i koni. Konie znane u nas pod nazwiskiem kozackich są małego wzrostu, ale mocne i szybkie. Kozacy własności gruntowej jeszcze nie znają, chociaż rząd roku 1841 wyznaczył granice własności każdego kozaka, licząc trzydzieści dziesięcin na osobę. Gminny charakter własności gruntowej u Słowian przechował się u nich dotąd. Gmina była właścicielem i ona... Naznaczała corocznie grunta chłopom do zasiewania. Kawałek gruntu zasiany był w posiadaniu gospodarza stosownie do woli gminy rok lub więcej. We wszystkich krajach, w których wyrodziła się szlachta, własność gminna znikła i na jej miejsce powstała własność jednostek z uszczerbkiem ogółu. Nadużycia tej przemiany były powodem Do silenia się na wynalezienie Jakiejś nowej formy własności I utworzenia się w naszych czasach Stronnictwa socjalistów i komunistów Wśród takich dążeń Ciekawą jest rzeczą Poznanie charakteru własności udońców Jest on zupełnie gminny jak u dawnych Słowian. W górach karpackich widziałem urządzenie własności gruntowej, które zostało jeszcze z dawnych czasów. Jest ono wielce korzystnym dla osób i gminy. Ciekawych posyłam do wsi Siedziny pod Babią Górą. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.